Wystrzał yeah. pociski. STO2. This... Strzał pocisku to pierwszy start Sam to oceni, oceniając to słowem Pogodzę się, że będę twym frąkiem Bo szum wielki robię, a to nie na topie. Wielki start, widź go słuchem, nie okiem Taka prawda, błękitna, oczywista Potrzebna iskra do powstania ogniska Dzięki temu startu noszę miano mistrza Czuje się z tym dobrze, koronami odpowiada Uchy dopiero wychwycą pierwszy start za trzy lata Szum cieknący czy czarna mamba Wód, oka, wiatr, myśli, może cień, słońca Twój wybór będzie, ty wybierzesz najlepsze Widmo startu, te ST oversy mordercze Czego więcej chcesz, jak nie doznałeś szoku Wiedz to, że u się do skoku Skoku, skoku, skoku, skoku, skoku. Cieszę. STO2, wystrzał pocisku To pierwszy start Sam to oceń, oceniając to słowem Pogodzę się, że będę twym wrogiem Bo szum wielki robię A to nie na tobie Wielki start, widź go słuchem, nie okiem Taka prawda, błękitna, oczywista Potrzebna iskra Do powstania ogniska Dzięki temu startu noszę miano mistrza Czuję się z tym dobrze, koronami Odpowiada uchy, dopiero chwycą Pierwszy start za trzy lata Szum kram, cieknący czy czarna tak. oka, wiatr, myśli może cień słońca. Twój wybór będzie, ty wybierzesz najlepsze. Widmo startu, ST o wersy mordercze. Czego więcej chcesz, jak nie doznałeś szoku? Wiedz to, że jak szykuje się do skoku. Skoku, skoku, skoku, skoku. skoku. Tak.